Witajcie, fajnie was widzieć, fajnie, że pomimo tak długiego leniuchowania mieliście siły, żeby przyjść tutaj. Mógłbym powiedzieć, że wszystko, co powiedział pastor, to jest całe moje kazanie, powiedzieć amen na to, co było śpiewane, powiedzieć amen i zejść z tego miejsca i stwierdzić, że zostało wszystko, co trzeba powiedziane. Przygotowałem sobie tutaj prezentację, w której są regułki, wersety. Ta prezentacja będzie sobie leciała. Będziecie mogli sobie czytać, sprawdzać, czy to, co mówię, jest prawdą czy fałszem. Znalazłem taką regułkę wdzięczność. Nie znalazłem dziękczynienia, ale znalazłem wdzięczność. przeczytacie sobie. Ale moi rodzice zawsze powtarzali, że niekoniecznie trzeba szukać regułek. Wystarczy... Wziąć słowo lub problem na chłopski rozum. I biorąc dziękczynienie na chłopski rozum można podzielić na dwie części. Dzięk, czynienie, czyli dziękowanie i czynienie, czyli aktywnie, nie biernie, tylko aktywnie wykonywanie tej czynności polegającej na dziękowaniu. Czyli już wiemy, że dziękczynienie to nie jest <śmiech> dziękuję, tylko coś więcej niż dziękuję, aktywne czynienie, aktywne czynienie. Co zawiera się w tym aktywnym czynieniu? Mówi o tym psalm 26, wers 7, strona 599. Aby głośno śpiewać dziękczynienie i opowiadać wszystkie cuda Twoje. Czy dziękczynienie jest związane z opowiadaniem tego, co Bóg czyni w naszym życiu. To, co już czyniście dzisiaj w modlitwie, w której dziękowaliście za to, co Bóg uczynił w minionym roku, w minionym tygodniu, w miesiącu, co zmienił? Co dotknął w waszych sercach? Co uległo naprawie? Czyli coś, za co jesteście wdzięczni. Coś, co poruszyło wasze serca, wasze dusze, waszego ducha. Coś, co spowodowało to, że macie ten stan psychiczny, o którym definicja mówi, który niejako wymusza na was chęć podziękowania i chęć uczynienia dziękczynienia. Czy... Jako rodzice, ci, którzy mają dzieci, lub ci, którzy zostali obdarowani, wsparci, którzy otrzymali pomoc. Gdy mówimy dziękuję, to dla nas jest to wszystko, tak? A czasami ten, który nam pomógł, mówi, za co mi dziękujesz? No jak to za co? Za to, że mnie wsparłeś, pomogłeś, przeprowadziłeś przez ulicę, przeprowadziłeś mnie z mieszkania do mieszkania, e, zrobiłeś mi zakupy. I wtedy mówimy, za co dziękujemy. I Bóg też chce, żebyśmy mówili nie tylko dziękuję, ale za co dziękujemy. Czy to jest potrzebne? Mówienie, za co dziękujemy? Później Wam powiem, czy jest potrzebne, czy nie jest potrzebne. Teraz, czy należy dziękować? Dziękujemy Bogu. Jest to, uważam, jedyny sposób, żeby oddać Mu cześć, chwałę i uwielbienie. Bóg, który ma wszystko który posiada wszystko, może wszystko. Co takiemu Bogu możemy dać? Nic, bo ma wszystko. Jedyną rzeczą, którą możemy dać jest podziękowanie. Jest to, co leży nam w sercu. Ta wdzięczność za to, co uczynił w naszym życiu. To mamy robić. Za to mamy dziękować. To mamy czynić. Mamy mówić, Boże dziękuję Ci za to, że mnie wsparłeś, że mnie prowadziłeś że uczyniłeś tak wiele cudów w moim życiu, że wyrwałeś mnie z grzechu, że przemieniłeś moje życie, o tym mówimy i za to dziękujemy. I to jest to, co mówi psalm 50, w 23 wersecie. Oddajemy cześć i chwałę poprzez dziękczynienie, poprzez składanie uwielbienia. Bóg sam mówi, kto składa mi dziękczynienie, czci mnie, a ci, którzy są jego dziećmi, Powinni go czcić, powinni oddawać mu chwałę, powinni oddawać mu uwielbienie. Jest to niejako nas, nasz obowiązek, ale nie jest to ciężki obowiązek i niemiły, który powoduje, że jesteśmy niewolnikami tego obowiązku, ale jest to coś, co chcemy czynić w radości serca, w radości umysłu, szczerze, bez oporów, codziennie, w każdej chwili. Zawsze. I teraz nasuwają się pytania, kiedy należy dziękować? Tak jak mówiłem, zawsze, nieustannie, w każdym położeniu, we wszystkim. Proste słowa, które również zawarte są w Biblii, które mówią, że nie ma takiego czasu w naszym życiu, w którym to dziękuję nie, nie powinno być. Powinno być zawsze i wszędzie. W każdym położeniu, w dobrym i w złym. Ci, którzy są małżeństwami pamiętają na dobre i na złe. Lub w dobrym i w złym. W chorobie i zdrowiu. Tak Bóg mówi, że mamy zawsze, w każdym położeniu, w każdej chwili naszego życia być wdzięczni. Być wdzięczni i teraz się nasuwa kolejne pytanie. Za co? Niektórzy mówią, tak jak pamiętacie, z Ewangelii, o tym młodzieńcu, który czynił wszystko według zakonu. I Jezus mu powiedział, idź sprzedaj wszystko i idź za mną. I to była ta miara, której nie dokonał. Nie, nie, to za ciężkie było dla niego. I co on mógłby powiedzieć? Za co dziękować? Gdyby sprzedał wszystko, co miał i poszedł za Jezusem, za co mógłby dziękować? Przecież wykonywał wszystko zgodnie z zakonem. Tylko ten ciężar sprzedaży, Powodował to, że nie poszedł za Nim. Ale niektórzy, którzy są dobrzy, których życie na pierwszy rzut oka po przyjęciu Jezusa Chrystusa nie zmieniło się. Cieleśnie nie zmieniło się. Duchowo wiem, że się zmieniło. Za co tacy ludzie mogą dziękować? Bóg ich nie wyrwał z nałogów, nie wyrwał ich z biedy na przykład, nie wyrwał ich z porządliwości, wyrwał ich z grzechu wyrwał ich ze śmierci. To jest rzecz, za którą zawsze możemy dziękować i należy dziękować. Jeżeli nie widzimy innej możliwości lub innej rzeczy, za którą moglibyśmy dziękować, za to zawsze możemy dziękować. Za to, że Jezus chciał przyjść w ciele na ten świat, za to, że chciał umrzeć na krzyżu za mnie i za Ciebie, za to, że chciał przelać krew, swoją krew, drogocenną krew, za to zawsze możemy dziękować. Jak nie widzimy innego powodu do dziękowania, to ten powód jest najważniejszy. Może być jedynym powodem, dla którego dziękujemy, ale nie jest najmniejszym. Jest bardzo ważne. Dziękowanie. Co powoduje dziękowanie? Po pierwsze, jest to oddaniem czci Bogu. O tym już mówiłem. Po drugie, gdy dziękujemy, zastanawiamy się nad tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. Nie wiem, czy macie taką przypadłość, że zapominacie. Gdy jest dobrze, to człowiek zapomina o tym, co było źle i gdy było źle. A takie dziękowanie powoduje to, że spojrzymy wstecz, zobaczymy to, z czego nas wyrwał Bóg i ta wdzięczność, która gdzieś tam w naszej sklerozie została zapomniana, zostanie pobudzona nasze serce zostanie wzruszone tym, co uczynił Bóg w naszym życiu. I dziękujemy. Jest to potrzebne dla nas, żebyśmy zawsze pamiętali i zawsze byli wdzięczni za to, co Bóg czyni w naszym życiu. Łatwo jest nam, gdy przejdziemy dobre, ze złego do dobrego dziękować, bo mamy tą różnicę. Trochę trudniej, gdy jest fajnie, jest zawsze dobrze, wtedy jest trochę trudniej. Ale to takie codzienne dzięczynienie. Dziękowanie powoduje to, że spojrzymy wstecz, zobaczymy to, z czego nas wyrwał Bóg, co uczynił w naszym życiu, co zmieniło się w naszym życiu i za to możemy być wdzięczni, i za to możemy dziękować. Czy tylko dla nas jest potrzebne takie dziękowanie? Nie. Dla braci i sióstr, dla tych, którzy siedzą obok, stoją obok. Gdy mówimy dziękuję i dziękujemy Bogu, samotności, w relacji twarzą w twarz. To budujemy siebie, patrząc wstecz, z czego zostaliśmy wyrwani. Ale gdy dziękujemy na forum Kościoła, grupy domowej, wśród przyjaciół, gdy mówimy, co Bóg uczynił w naszym życiu i za co dziękujemy, powodujemy to, że bratuś lub siostra, którzy może w danym momencie mieli słabszą wiarę, może zostali pozbawieni tej wiary. Słysząc, że Ty, bracie i siostro, dziękujesz za jakąś małą rzecz, która wydaje się małą w Twoim mniemaniu, a dla tej osoby, która ma tego doła, jest to wielki problem, nie do przeskoczenia. Powoduje to, że Twoje dziękczynienie umacnia tą drugą osobę w tym, żeby zawołać do Boga, żeby być Przekonanym o tym, że Bóg działa, że ta wiara, która osłaba, zostanie wzbudzona, zbudowana, pobudzona, do tego, żeby zawołać w modlitwie i w błaganiu do Jezusa Chrystusa i prosząc Go o tą rzecz, której nie może przeskoczyć. To powoduje to, że Kościół wzrasta, bo budujemy jedni drugich. Jak budować kościół? nie mówiąc o dziełach Boga. Nie da się. Jest wtedy problem. Wszyscy znamy Słowo, tylko nie mamy obrazu Jego działania w naszym życiu. Wszyscy znamy Jezusa Chrystusa, tylko nie widzimy efektów Jego pracy w naszym życiu. Wszyscy znamy Ducha Świętego, ale nie widzimy Jego pokrzepienia i pocieszenia w naszym życiu, bo nie mówimy. A gdy mówimy, to po pierwsze widzimy My, ci, którzy dziękują. Po drugie, widzą i słyszą ci, którzy siedzą obok, stoją obok, którzy w danym momencie są słabi lub uważają problem tak wielki, że nie do przeskoczenia. Powoduje to, że zachęcamy jedni drugich do tego, żeby wzrastać, do tego, żeby dziękować, do tego, aby oddać cześć, chwały i uwielbienie. Slajd, na którym jesteśmy teraz, kolosan. Jeżeli nie masz za to dziękować, to dziękuj za to, że Jezus przyszedł. Dziękuj za to, że jesteś w Nim, wrastasz w Niego, wzrastasz w Nim. Tego nas nauczono na szkółkach niedzielnych, czytając Pismo. To zmieniło nasze życie. Słowo Jezus Chrystus. Duch Święty, który został przysłany po to, aby nas pocieszać i wzmacniać. Za to wszystko możemy dziękować. Za to wszystko powinniśmy dziękować. Zawsze, wszędzie, w każdej okoliczności, w dobrym i w złym, w indywidualnej relacji, a jeszcze lepiej na forum, dzieląc się tym, co Bóg uczynił w naszym życiu z innymi, żeby każdy miał Świadomość tego i pewność, że Bóg działa, że Bóg nie jest gdzieś tam nieobecny, nieczuły, niedziałający, tylko jest Bogiem żywym, prawdziwym, który działa w naszym życiu, który działa we wszystkich i ze wszystkimi, którzy do Niego wołają. Wyrobiłem się <grywka> na zakończenie. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. Było dzisiaj o troskach, mamy się nie troszczyć. We wszystkim, w dobrym i w złym, w modlitwach i w błaganiach i najważniejsze z dziękczynieniem, zawsze z dziękczynieniem mamy przychodzić do Niego i dziękować Mu za to, co czyni lub jeżeli nie mamy na chwilę obecną za co dziękować? To za to, że przyszedł i przełał swoją krew. Mam nadzieję, że was nie zdołowałem, a zachęciłem...